Zagadka czwarta, czyli co się stało z kaktusem? Druga połowa września była wyjątkowo upalna. Tak upalna, że nikomu nie chciało się wdrapywać na piąte piętro do agencji detektywistycznej różowe okulary. Z braku innych zajęć detektyw pozytywka napisał podanie o urlop. Potem jako szef agencji sam swoje własne podanie rozpatrzył i powiedział nie. Bardzo to detektywa Pozytywkę rozeźliło. Chyba mam prawo do wypoczynku, krzyknął. Zaraz jednak wczuł się w rolę szefa agencji i powiedział, że pracownik Pozytywka na urlop pojechać nie może, bo kto go zastąpi tu na miejscu? Wtedy nastąpiła błyskawiczna przemiana szefa w pracownika i detektyw pozytywka zagroził, że jeżeli nie będzie mógł pojechać na urlop, to kto wie, czy w ogóle nie zrezygnuje z pracy w agencji różowe okulary. Na co obrażony szef agencji odpowiedział – proszę bardzo. W ten oto sposób detektyw pozytywka sam siebie wyrzucił z pracy i stał się panem pozytywką. Rzecz jasna pan Pozytywka nie mógł korzystać ze służbowego sprzętu detektywa Pozytywki, nie było więc mowy o zabraniu na urlop ani zepsutego czajnika, ani składanych krzesełek, ani lupy, ani nawet służbowej czapeczki. Najgorzej jednak, że pan Pozytywka nie mógł też zabrać kaktusa. Tyle razy bronił się nim przed rozmaitymi złoczyńcami, a teraz... Westchnął pan Pozytywka, wspominając czasy, gdy był jeszcze detektywem Pozytywką. Cóż było jednak robić? Pan Pozytywka wyniósł kaktus z agencji i postawił go na parapecie między czwartym a piątym piętrem klatki schodowej. Groźna broń stała się zwykłą, ozdobną rośliną. Będę go doglądał, przyrzekł pan Mietek. My też obiecały mieszkające w kamienicy dzieci. Pan Pozytywka mógł więc ze spokojem ruszać w drogę. Był to jednak spokój pozorny, bo czy tak naprawdę spokojny może być ktoś, kto stracił właśnie pracę? I to jeszcze taką ukochaną. Pana Pozytywkę dręczyła wciąż ta sama myśl. Co będzie robił po powrocie? Zamiast cieszyć się słońcem i przejrzystą wodą w jeziorze, siedział zasępiony przed namiotem i odliczał godziny do końca urlopu. Już pierwszego dnia poczuł, że nie wytrzyma tu pełnych dwóch tygodni. Chętnie wróciłby od razu, ale pan Pozytywka wstydził się przyznać detektywowi Pozytywce, że pomysł z wyjazdem to po prostu nie wypał. Chcąc nie chcąc, najbliższe dni musiał spędzić na plaży. Na szczęście los był dla pana Pozytywki łaskawy. Już następnego ranka zaczął padać deszcz. I padał tak nieprzerwanie przez cały tydzień. Ósmego dnia pan Pozytywka zrezygnował z dalszego urlopowania, tłumacząc swoją decyzję złą pogodą. Uszczęśliwiony złożył namiot, przebrał się w najmniej mokre ubrania i pognał na dworzec. Wbrew obawom, szef Agencji Detektywistycznej Różowe Okulary nie skrzywił się z niechęcią na widok pana Pozytywki, przeciwnie, pokiwał ze zrozumieniem głową, a potem zgodził się dać panu Pozytywce jeszcze jedną szansę. Pan Pozytywka napisał podanie o ponowne przyjęcie do pracy i niedługo potem stał się detektywem Pozytywką. Można by więc myśleć, że wszystko wróciło do normy. — Gdyby nie... — O rany! — wrzasnął detektyw Pozytywka, przystając między czwartym a piątym piętrem. — Co się stało z moim kaktusem? — Rzeczywiście. Pytanie detektywa Pozytywki było w pełni uzasadnione. Kaktus wyglądał fatalnie. Zwiędły, zszarzały, sflaczały mógł uśmiało ilustrować powiedzonko obraz nędzy i rozpaczy. W niczym nie przypominał groźnej broni, przed którą drżała co najmniej połowa przestępczego świadka. Nie mam pojęcia, tłumaczył zarumieniony pan Mietek. Doglądałem go każdego dnia, naprawdę. Ja też, wykrztusiła Asia. I ja, powiedziała Zuzia. Ja również, zapewniał Dominik. Co nie zmieniało faktu, że kaktus, przynajmniej na razie, był do niczego. Może tęsknił za panem? Pan Mietek podrapał się po głowie. Już czwartego dnia pana nieobecności zauważyłem, że coś jest z nim nie tak. Potem było tylko gorzej, potwierdził Dominik. Detektyw Pozytywka wzruszył ramionami. Owszem. Lubił swojego kaktusa, ale nie do tego stopnia, by uwierzyć, że ten mógł do niego tęsknić. A może jednak? Nie, niemożliwe. Detektyw pozytywka przyjrzał się uważnie panu Mietkowi i otaczającym go dzieciom. Nie było powodu, aby im nie wierzyć. Cóż więc mogło się stać? Czyżby ktoś specjalnie postanowił pozbawić detektywa pozytywki broni? Ale kto? – Jakiś przestępca? Czy może… – w tym momencie z dołu dobiegł go obrzydliwy rechot detektywa martwiaka. – No jasne. Któż by inny? – detektyw pozytywka poczuł, że krew w nim zawrzała. Zacisnął pięści i, przeskakując po trzy stopnie, zbiegł na sam dół do piwnicy. Pan Mietek i dzieci lecieli za nim na złamanie karku, próbując dotrzymać detektywowi Pozytywce kroku. – Nie wstyd panu? – wrzasnął detektyw Pozytywka, wbiegając do agencji detektywistycznej Czarnowic. – Zatruwając mój wspaniały kaktus, przysłużył się pan wielu przestępcom. – Przede wszystkim… Proszę mi się tu nie wydzierać, powiedział spokojnie detektyw Martwiak, rozpierając się w swoim fotelu. Jeżeli ktoś tu się przysłużył przestępcom, to nie ja, tylko pana Pomagierzy. I wskazał tłoczących się za detektywem Pozytywką dozorce oraz dzieci. Pan Mietek Asia, Zuzia i Dominik spojrzeli na Martwiaka z oburzeniem. Chcieli coś powiedzieć, ale detektyw Pozytywka nie dopuścił ich do głosu. Nigdy nie uwierzę, krzyknął, że któreś z nich zatruło mój biedny kaktus. Martwiak uśmiechnął się ironicznie, a potem jak gdyby nigdy nic zaczął dłubać w nosie. Po chwili raczył się jednak odezwać. To niech pan ich spyta, mruknął. Jak często go podlewali! Detektyw Pozytywka zerknął na stojącą za nim grupkę. Jak to, jak często? Zdenerwował się pan Mietek. Przecież to kaktus! Podlałem go tylko raz i starczy. Detektyw Pozytywka spojrzał triumfalnie na siedzącego spokojnie martwiaka. Pan spyta innych, mruknął flegmatycznie martwiak. Dzieci popatrzyły na siebie niepewnie. No! Ponaglił je detektyw Pozytywka. Podlewaliście kaktus? Troszeczkę, przyznała Asia. Detektyw Pozytywka westchnął. Martwiak uśmiechnął się pod nosem. Często? Chciał wiedzieć detektyw Pozytywka. Nie, Asia pokręciła głową. Tylko wieczorem. A ja tylko z rana, wyznała Zuzia. A ja po powrocie ze szkoły, powiedział Dominik. Martwiak zarechotał. Detektyw pozytywka wymienił z panem mietkiem spojrzenia. Potem popatrzył z zakłopotaniem na szefa agencji Czarnowic. Przepraszam, powiedział cicho i spuściwszy głowę, wyszedł z piwnicy. Dlaczego pan go przeprasza? Zapytała już na klatce oburzona Zuzia. To przestępca. Może i tak. Westchnął detektyw Pozytywka, ale tym razem jest niewinny. Detektyw Pozytywka miał rację. To nie martwiak sprawił, że kaktus był w tak opłakanym stanie. Wiesz już, co się stało?